Cześć, z tej strony Sylwek i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego i dzisiaj mam dla Was trzy tytuły, tytuły, które albo miały swoją premierę stosunkowo niedawno, albo były niedawno wznawiane, więc jeżeli któryś z tych tytułów wyda Wam się w jakiś sposób interesujący, to raczej tutaj nie będziecie mieli większego problemu z jego zdobyciem, a może nawet i jakaś promocja w międzyczasie się trafi. Nie są to też jakoś przesadnie grube komiksy, raczej w drugą stronę, więc i cena jest ich bardzo odpowiednia powiedziałbym, bodajże najdroższy z nich to koszt około 60 zł, a pewnie jak dobrze poszukacie, to i taniej można dorwać piękną ciemność, bo od tego właśnie komiksu pozwolę sobie zacząć. Jest to komiks, przepraszam za może zbyt infantylne określenie, ale jest to komiks prześlicznie narysowany, bardzo ciekawie narysowany, bo z jednej strony mamy proste ilustracje, troszeczkę idące w stronę bajek. Momentami są te rysunki takie, które mogą się kojarzyć z jakimiś ilustracjami z dawnych książeczek dla dzieci, takich, które ja pamiętam gdzieś tam z dzieciństwa, gdzie mamy też bardzo wyraźnie zarysowaną postać główną. Mamy wyraźnie zarysowane, ale też nieskomplikowane tło i mamy proste Interakcje bohatera z otoczeniem. W dodatku kolory w tych rysunkach, na tych planszach nie są przesadnie wyraziste, trochę jakby rozmyte, trochę jakby takie mgliste może delikatnie wpadające nawet w kolory pastelowe, ale to też tak nie do końca, bez takiej zbędnej przesady. Powiedziałbym, że w zależności od intensywności danej konkretnej sceny. Z drugiej strony mamy też rysunki, choć tych zdecydowanie jest mniej próbujące iść w stronę takiego naturalizmu, może nie takiego maksymalnego, może nie takiego fotograficznego, ale jednak, rysunki te starają się bardzo dobrze oddać naturalność danych obiektów. Najczęściej jest to jakaś postać, ale też starają się oddać z większą starannością powiedzmy detale otaczające naszego bohatera czy też naszych bohaterów. Trochę te rysunki przypominały mi miejscami obrazy to było takie moje pierwsze skojarzenie no i oczywiście oprócz tego pojawiają się też takie rysunki lekko akwarelowe, lekko rozmazane, na których kolory przenikają się i raz tracą na wyrazistości, na swojej ekspresyjności, wówczas one są jakby troszeczkę mniej eksponowane, ale z drugiej strony też te właśnie pseudo-akwarele czasami przybierają na sile. Najczęściej właśnie w tych momentach, kiedy autorzy podkreślają ważny moment, co jest w sumie zabiegiem oczywistym, jak się zastanowić w komiksie, to trochę taki wykrzyknik albo podkreślenie mający wybić, wyjustować daną scenę. No dobra, ale dlaczego Wam o tym opowiadam? Dlaczego tak bardzo chcę podkreślić ten wyjątkowy, bajkowy charakter rysunków? Mówiąc wprost, rysunki i kolory w pięknej ciemności to trochę taka zasłona dymna, bo sama historia, sama opowieść ma bardzo mało wspólnego z bajkową fabułą, z tym światem, który zna, właśnie z takich książeczek dla dzieci postacie nie są typowymi postaciami wyjętymi z takich opowieści dla najmłodszych chociaż są bardzo często w ten sposób właśnie rysowane a także kolorowane to o czym przed momentem wspomniałem być może do pewnego stopnia przypominają one oryginalne postacie z baśni Braci Grimm być może przypominają bohaterów z baśni powiedzmy dla bardziej niegrzecznych dzieci no ale przede wszystkim ma to w jakiś sposób nam e, też od razu zasugerować że z tymi bohaterami nie wszystko jest do końca tak jak być powinno i właśnie ten kontrast pomiędzy e, tymi bohaterami i tym jak oni się zachowują, o czym jeszcze za momencik Wam szczegółowo opowiem a właśnie tymi rysunkami on wypada bardzo dobrze i sprawia, że ta historia jest po prostu historią nietypową, którą bardzo trudno zaklasyfikować do jakiegoś konkretnego worka, do konkretnego worka wsadzić i też nie do końca wiadomo właściwie, kto po ten komiks powinien sięgnąć. W moim odczuciu na pewno nie powinny być to osoby młode. Raczej jest to historia skierowana stuprocentowo do czytelnika dorosłego. Autorami komiksu są scenarzysta, pan Fabien Wellman, francuski twórca na naszym rynku, raczej mało znany przynajmniej. Ja nic jego autorstwa do tej pory nie czytałem, zaś za rysunki i kolory odpowiada tutaj duet twórców używający pseudonimu, uwaga, teraz troszeczkę pokaleczę język, Kera Scott pod którym to ukrywa się pani Marie Pompeu, współpracująca także przy scenariuszu oraz jej małżonek pan Sebastian Cosset i cała ta trójka twórców bardzo dobrze z nami się bawi, właśnie w doskonały sposób zestawiają tutaj te słodkie słówka, chociażby płynące z ust głównej bohaterki Aurory, z tą grozą, z makabrą otoczenia, w której nasza bohaterka się znajduje. Bo tak jak powiedziałem, chociaż te kolory, rysunki bardzo przypominają te wszystkie obrazki, które znamy z książeczek dla dzieci, to właśnie cała pozostała otoczka, cała fabuła i historia już taka kolorowa nie jest, ponieważ bardzo często i bardzo szybko dostrzegamy, że ta dobroć Aurory, jej postępowanie gdzieś jest bardzo mocno zestawiane z egoizmem innych postaci, z wrednością, z taką agresją tych innych bohaterów, którym nasza Aurora w jakiś sposób próbuje tutaj pomóc. Przez te zabiegi komiks Piękna Ciemność wydaje się tytułem być zbudowanym na szeregu różnych przeciwieństw, także na wielu kontrastach Autorzy w jakiś sposób mam wrażenie, że próbują nas szokować. Z jednej strony starają nam się wrzucać właśnie takie spokojne, rysunkowe, bajkowe tematy. Z drugiej strony próbują nam bardzo mocno podkreślać, że świat, w którym żyjemy, on wcale nie jest taki bajkowy, że jest to po prostu zasłona dymna, a poza nią to po prostu wszędzie jest tylko makabra, horror agresja, egoizm, etc., etc. Czy próbują nas wybić z jakiejś takiej naszej czytelniczej strefy komfortu? Do pewnego stopnia na pewno jest to komiks, który skłania do myślenia. Naprawdę on jest, tak jak powiedziałem, ślicznie narysowany, ale z drugiej strony autorzy komiksu cały czas próbują nam, czy też przekazują nam po prostu prawdy dosyć nieprzyjemne. Kiedy już zbliżałem się do końca tej historii, zacząłem się w ogóle zastanawiać się nad powodami, dla których ta historia powstała. Czy autorzy chcieli nam przekazać, że świat po prostu to ohydne miejsce, czy też próbowali zerwać, powiedzmy, ten taki nasz plaster bezpieczeństwa i pokazać nam świat jako miejsce właśnie bardzo nam wrogie, obudne, wyzyskujące, pożerające. Myślę, że ten komiks idzie właśnie w takie klimaty, które mają nas troszeczkę zmusić do zastanowienia i wybić się ze wspomnianej strefy komfortu, abyśmy też przejrzeli na oczy. Myślę też, że w tym komiksie odnajdujemy tak naprawdę wszystkiego po trochu i typowego, obyczajowego zarysu. Tutaj widzimy właśnie tą Arlen tytułową postać starającą się zbudować pewną społeczność. Dostajemy także dużo tematów poważnych, pokazywanych poprzez zilustrowanie konkretnych zachowań bohaterów. Tutaj miałem bardzo silny vibe z władcą much Williama Goldinga, a także dostajemy sporo elementów, naprawdę bardzo dużo wątków typowych dla horroru. Komiks idzie chwilami bardzo mocno w stronę grozy poprzez szafowanie makabrą, pokazywaną na bardzo wielu kadrach. Dostajemy na przykład rozkładające się zwłoki dziewczynki, dostajemy postacie wzajemnie się zabijające i pożerające, dostajemy bohaterów znęcających się nad owadami. Jest tych wstawek no jest naprawdę bardzo dużo i przez to ten kontrast z bajkową kreską, z tymi wesołymi, jasnymi kolorami jest jeszcze bardziej wyczuwalny, właściwie przez cały czas. Nie wiem, czy ten tytuł jest jakimś tytułem szczególnie wyjątkowym, ale ja bardzo lubię takie klimaty, więc zostawię na pewno go sobie na półce. Może za jakiś czas do niego wrócę, jak będę miał ostrego na cały świat i będę w nastroju do tego, aby po raz kolejny przypomnieć sobie, że człowiek człowiekowi wilkiem po prostu i bez owijania w przysłowiową bawełnę. Natomiast komiks numer 2 to kolejne wznowienie od Kultury Gniewu. By the way, Piękna Ciemność również jest to album, który wydała niedawno Kultura Gniewu, konkretnie z czerwca. A teraz właśnie wznowienie numer 2, czyli komiks pana Jacka Świdzińskiego, który nie tak dawno, przypominam, zdobył paszport polityki z komiksem Festiwal. Jak ktoś nie zna tego tytułu, a choć trochę, Interesuje się historią Polski XX wieku, to moim skromnym zdaniem warto do niego zajrzeć. To tak przy okazji wspominam. A dzisiaj o komiksie, a nie Tesla komiksie na pewno dziwnym, który jednak może, czy też powinien spodobać się osobom, które dobrze wspominają festiwal przede wszystkim i jest to historia której brak nadal takiego linearnego opowiadania historii. Poznajemy równocześnie cztery historie. Dodatkowo otrzymujemy bardzo często różnego rodzaju retrospekcje, Dostajemy także częste zmiany wątków, które bardziej lub mniej w pewnym momencie się ze sobą łączą, ale cały czas przeskakując z historii do historii, ponieważ, tak jak powiedziałem, te cztery historie są historiami głównymi, ale my skaczemy, z jednej do drugiej naprzemian, natomiast do pewnego stopnia my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która historia jest tą historią główną. Dopiero gdzieś pod sam koniec zaczyna nam klarować się z tego jakiś taki większy obrazek. Podobnie mieliśmy w festiwalu, tam również skakaliśmy tak naprawdę z wątku na wątek. Dodatkowo w tym komiksie również nie mamy jakiegoś bohatera pierwszoplanowego. Tytułowy Tesla pojawia się raczej jako symbol Tesla, a właściwie jego prace są pewną ideą, zbiorem takich naukowych pomysłów, idei dziwnych, trochę kuriozalnych, szalonych, ale też do pewnego stopnia oryginalnych. Mamy za to dużo bohaterów drobnych, tych właśnie z poszczególnych wątków, o których tutaj wspominałem, ale żaden też w jakiś sposób się nie wyróżnia, przynajmniej nie do pewnego momentu, Czasami jest to bardziej też bohater zbiorowy niż jakaś konkretna jednostka. To także jest bardzo mocno wyczuwalne w komiksach pana Jacka, kiedy on nie stara się skupiać na jednej konkretnej postaci, ale prezentuje nam pewną grupę społeczną, prezentuje nam pewne cechy tej danej grupy społecznej i w jaki sposób te cechy komentuje właśnie poprzez tworzenie różnego rodzaju historii, wątków, które początkowo ze sobą niezwiązane w końcu łączą się, tak jak powiedziałem, w jakiś większy sens, czy też nabierają jakiegoś większego obrazu. Jeżeli chodzi o kreski i rysunki, mamy tutaj Wypisz, wymaluj festiwal. Bardzo silny vibe z tym komiksem miałem. Z tym, że momentami te rysunki są jeszcze bardziej abstrakcyjne. Mam wrażenie, że w festiwalu autor mimo wszystko dbał dużo bardziej o tło, na którym są prezentowani bohaterowie i dane sytuacje. Tutaj tego tak naprawdę nie dostajemy. Tutaj akcja, fabuła rozgrywa się tak jakby w próżni. Nie czułem, że jestem w jakimś konkretnym miejscu, czy poce raczej czułem się, powiedzmy, obserwatorem samych idei. To, czym może zaskoczyć ten tytuł, to swoim bardzo ciekawym humorem, trochę idącym w stronę gorzkiej, powiedziałbym, satyry, w której autor delikatnie naśmiewa się, czy też może pokazuje w krzywym zwierciadle pewne zachowania ludzkie i pewne wątki, motywy, które nam powiedzmy są znane z różnego rodzaju powieści sensacyjnych filmów szpiegowskich, sensacyjnych filmów etc. W praktyce wygląda to tak, że Skaczemy właśnie z jednej historii do drugiej, z jednego wątku do drugiego. Raz jesteśmy powiedzmy w ośrodku badawczym, gdzie widzimy naukowca wykładającego nam pewne fakty z, z życia Tesli. Następnie przeskakujemy do pracowników administracji państwowej, którzy wszędzie widzą szpiegów, czy też rozprawiają nad różnymi geopolitycznymi zawirowaniami i swoje dziwne teorie na temat chociażby Trzeciej Wojny Światowej, a raz jesteśmy powiedzmy w mieszkaniu zwykłych Polaków i śledzimy taką normalną, codzienną wręcz wymianę zdań pomiędzy mężem a żoną. Każda z tych historii początkowo opowiadanych bardzo oddzielne w pewnym momencie się na siebie nakłada. Jedne łączą się ze sobą, bardziej inne mniej. Finalnie przypomina to finał właśnie jakiegoś filmu szpiegowskiego, gdzie cała układanka w pewnym momencie po prostu wskakuje na swoje miejsce. Ogólnie komiks czyta się dobrze, dość płynnie, choć początkowo możemy czuć pewną dezorientację, zanim po prostu wejdziemy w tą opowieść na pełnej. Poza tym sugeruję ten komiks czytać z przerwami, zwłaszcza jeżeli lubimy się bawić w rozmyślania na temat tego, co autor miał na myśli, co chciał nam powiedzieć, etc. Tych stricte od autorskich uwag podszytych trochę satyrą, trochę ironią jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Często autor też skacze z tematu na temat, więc uważam, że po prostu czasami trzeba wstrzymać oddech, złapać wiatr w żagle i dopiero wrócić do lektury komiksu. Z kolei pozycja numer 3. To komiks Wdówka i choć w maju 2025 roku ukazała się trzecia część tej serii, to ja jakoś specjalnie, szczegółowo, tak sobie myślę, nie będę szedł w stronę fabuły tego konkretnego trzeciego zeszytu, tylko... Postaram Wam się w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć krótko o samej serii i oczywiście zachęcę Was, abyście po tą serię sięgnęli, ponieważ raz, poszczególne zeszyty tej serii są bardzo krótkie, liczą sobie po około... 55 stron, no i są one przede wszystkim bardzo tanie. Na przykład na Gildii możecie ten komiks złapać za niecałe 30 zł, więc to jest naprawdę bardzo przystępna cena. No dobra, o czym właściwie jest ten komiks i kto jest jego autorem? Otóż jest to kolejna pozycja od pana Igora Baranki, ukraińskiego scenarzysty i właściwie też rysownika, może nawet przede wszystkim rysownika, rocznik 70., którego twórczość w Polsce możecie kojarzyć z takich cyklów, jak Maha Bharata czy Egipskie księżniczki. Oba te tytuły, jak i cykl Wdówka zostały u nas wydane przez wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy. Sam cykl Wdówka jest utrzymany w bardzo podobnym tonie, co przytoczone wyżej tytuły. Dla mnie osobiście to wielki plus. Ja też bardzo lubię twórczość pana Igora Baranki i zawsze czytając jego komiksy no, bardzo dobrze się bawię. Mamy przede wszystkim w tym komiksie, w tej serii, zamkniętą społeczność. Mamy osadników, których życie towarzystkie kręci się wokół lokalnej karczmy, mamy wesołych kozaków, takich skorych zarówno do wypicia jak i do chędążenia. No i oczywiście mamy stare zabobony traktowane przez miejscowych jako coś zgoła typowego, naturalnego i po prostu takiego, jak być powinno. Na pierwszy rzut oka dla postronnego wędrowca owa niepozorna osada, tutaj dodam, że ona ma naprawdę uroczą nazwę, mianowicie wczorajszy hutor, ta osada nie wyróżnia się początkowo niczym tak naprawdę niezwykłym, przypomina jedną z wielu mijanych po drodze, dopiero przy bliższym poznaniu Okazuje się, że dzieją się w niej naprawdę wielkie dziwy, od których włos na głowie się jeży. Jest to na pewno świat bardzo dziwny, odstający od rzeczywistości, tylko musimy właśnie wejść w ten świat dużo głębiej. Jest to świat wyjęty tak naprawdę prosto z takich dawnych historii ludowych. Miejsce narodzin właśnie różnego rodzaju strasznych istot. Miejsce zamieszkiwane przez, tak jak wspomniałem, podłych rozbójników, jak i chociażby wszystko wiedzące karczmarki, czy też piękne dziewczyny spętane jakimś takim zagadkowym przeznaczeniem, w tym oczywiście przez naszą tytułową wdówkę Oksanę Owad, która najprościej mówiąc nie miała lekkiego życia i nadal nie ma, a jej obowiązki wobec małżonka są powiedzmy bardzo bardzo wątpliwe moralnie. Dodam jedynie, że wokół tej postaci zwykli znikać zbyt nadgorliwy mężczyźni. Jeżeli ktoś lubi historie troszeczkę przypominające świat Sapkowskiego, świat z Wiedźmina, jeżeli ktoś lubi historię z jednej strony troszeczkę rubaszne, troszeczkę właśnie prezentujące taki ludowy, w tym wypadku ukraiński folklor, z jednej strony też starające się przemycać, czy też podpowiadać nam cały czas, że ten świat, który widzimy za oknem, no on nie jest do końca taki, na jaki wygląda. To myślę, że ten komiks na pewno mu się spodoba. Nie chcę tutaj wchodzić zbyt bardzo w szczegóły, bo tak jak mówię, wierzę, że po ten komiks sięgniecie. Pan Igor Barańko opowiada ciekawie, z humorem i sporą dawką takiego kozackiego polotu. Naprawdę historia nie pozwala się nudzić, a właśnie bohater ją nakręcający to jest z jednej strony wędrowiec kozackiego stanu, troszeczkę filozof cytujący właśnie greckich uczonych, a do tego w ogóle jeszcze fizyk, który gdzieś tam przygląda się zjawiskom nadprzyrodzonym. No jest to po prostu postać, którą no, nie da się po prostu nie polubić. Odnośnie samej kreski i tej czarno-białej kolorystyki nie mam większych uwag, choć też nie jest do końca to moja bajka. Jak na mój gust jest chwilami zbyt chaotycznie, ale możliwe też, że jest to zabieg celowy, mający dodatkowo uwypuklić ten cały kozacki charakter bohaterów, dzikich, zapalczywych, właśnie takich buńczucznych, walczących o swoje. Być może też ta trochę rysunkowa karykatura i co bardziej też odważne rysunki erotyczne, bo tutaj też sporo takich kadrów dostajemy. Być może ma to wszystko nam uwypuklać jeszcze bardziej ten zwariowany świat tytułowej wdówki. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Trzy komiksy, dwa od Kultury Gniewu i jeden od Team of Comics. Różne gatunkowo, różne tematycznie i bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o kreskę. To dobrze. Myślę, że jest duża szansa, że w tym zestawie, który dzisiaj Wam zaprezentowałem, każdy znajdzie coś dla siebie. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia niebawem. Cześć!